Witam Państwa serdecznie w naszej cyklicznej audycji Antywirus po tej stronie 21 czerwca 2022 roku, czyli Przesilenie Letnie, a przed nami Noc Kupały. Tak jest i proszę mi tu za mocno się nie upijać tam przy tych ogniskach i tych śpiewach różnych tam czerwone korale i tym podobne, no ale no, kiedyś te imprezy trzeba zrobić, no Pogoda dosyć nam sprzyja, pomimo burz i różnych perturbacji, które się zjawiają. W niedzielę plażowaliśmy do 22 na tarasie, także można. Pogoda jest naprawdę sprzyjająca. Zresztą to widać od, od lat, że po zimie przychodzi gwałtowne lato w przeciągu mniej więcej dwóch, trzech tygodni. I ono się tak utrzymuje zwykle właśnie już w czerwcu w pełnej wysokości temperaturowej. Także to jest taka nowinka, bo kiedyś wiosna trwała bardzo długo, dwa, trzy miesiące to spokojnie, a teraz jest już króciuteńka. No ale za to gorąca. O gorąca, w ogóle gorąco jest wszędzie. O tym na pewno nie wiedzą letnicy, z tego względu, że jak to na czasach można zapomnieć o wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze wyłączy telefon, nie ogląda wiadomości i nie słucha radia, no to um, następuje wówczas błoga nirwana. Tak, a przesilenie jest faktem nie tylko astronomicznym, ale także politycznym, bo opuścił nas wódz. Wódz nas opuścił, co nie było tak mocno akcentowane, zatem był w tym jakiś cel, żeby dyskrecja była zachowana. Ale mnie uderzyło to, że on Przygotowywał się do tego kroku już od co najmniej dwóch miesięcy. i Wahał się i miał poważne problemy, tu wewnętrzne rozterki, te podchody, zjazdy, konwencje i, i te, te różne narady ścisłego grona kierowniczego i w końcu się zdecydował. I dla mnie właśnie w sensie takim, powiedzmy sobie wykresowo-planistycznym najbardziej uderzający jest fakt, że uczynił to tego dnia. No jest... Ciekawie to wygląda, bo to są takie daty astronomiczne. Kto by powiedział, może Czarnoksięski wprost. Nie ma w tym wielkiej przesady, że... No, no, korzysta z usług wróżek też. Nie jest tak do końca, że to, to, to On akurat jest wyjątkiem i tego nie robi. S Planowanie różnych działań no, przy astrologii y, to wydawałoby się nie, nie ukom, nauka średniowieczna, a tak nie jest. To jest jak najbardziej współczesne y, i wielu luminarzy z tego korzysta także w polityce, także no, nie jest to nic nowego. Tak i tu widać, że także na Bliskim Wschodzie pewne zwrotnice zostały poważnie przestawione. Mianowicie e, upadł rząd Beneta po długich perturbacjach związanych z niespójną koalicją e, zaczynającą się od zamieszek na Wzgórzu Świątynnym. Niektórzy członkowie koalicji po prostu zreiterowali, podziękowali za współpracę. No i zaczęła się recesja polityczna poprzez utratę większości. No i wczoraj właśnie premier Izraela podał taką smutną dla siebie wiadomość, że podjęli razem z Lapidem decyzję o e, rozwiązaniu e, koalicji oraz e, co za tym idzie rządu. I e, wybory miałyby się odbyć ze względu na e, konieczną procedurę około 25 października. Zatem jest to e, istotny punkt programu. E, na stanowisku premiera tymczasowego e, jest e, powołany Lapid, bo tak zresztą było to od początku w tej umowie koalicyjnej postawione, że w pewnym momencie Lapid wchodzi do gry na pozycję numer jeden i tak też teraz będzie. Co więcej, będzie witał prezydenta USA, który się, Bidena, który około 23 czerwca będzie się tam przewijał, tak? Tak, zobaczyć, na... to wtedy, 23. Z tak, czym tylko ten przed weekendem ma zaplanowaną wizytę na Bliskim Wschodzie. Głównym celem podróży jest Riyad, gdzie musi przyklęknąć, przeprosić Muhammada bin Salmana za wszystkie inwektywy, które mu podarował z okazji e, haniebnego morderstwa dziennikarza e, arabskiego e, pracującego dla Washington Post Jamala Kaszogiego kilka lat temu. Więc e, to jest e, sprawa no, pierwszorzędnej wagi międzynarodowej. Saudowie się na to cały dwór królewski, na te połajanki amerykańskie i e, te, no, mocno negatywne, e, prawne konsekwencje tych działań, bo tam zostały otworzone różne ścieżki e, otwierania pozwów przeciwko e, Arabii Saudyjskiej właśnie w Stanach Zjednoczonych z powodu naruszeń praw człowieka i, i tam terroryzmu międzynarodowego i tak dalej. Więc e, Saudowie są oburzeni, no, chyba nie bez powodu. Ich duma mocno ucierpiała, bo liczyli na to, że Amerykanie to zakopią tę całą sprawę. A stało się inaczej. Amerykanie to, to, to, to podgrzewali atmosferę w sosie tych praw człowieka i, i bandytyzmu na Bliskim Wschodzie. I co ciekawe, yy, główny inicjator tych całych zamieszek, czyli Erdogan, wyszedł jakby bokiem yy, i w końcu się pogodził i przeprosił z Riadem a nawet y, c, przez całe to śledztwo i dowody, bo to się odbyło na jego terenie, znaczy na terenie eksterytorialnym, w ambasadzie, ale jednak w Turcji. Y, wszystkie te dowody i śledztwo przekazał w końcu kilka miesięcy temu, jakoś tak y, na początku wiosny, chyba dwa miesiące temu, y, do, y, po cichu y, z, y, ze Stambułu do Riyadu. Y, y, y, więc praktycznie sprawa... Y, karna prowadzona tam z podejrzenia właśnie o zbrodnię międzynarodową i tak dalej, po prostu została zamknięta oficjalnie w Turcji. No ale no co dalej, nie? Stany Zjednoczone tego nie pozamykały, no i... A teraz proszą Arabów, żeby zwiększyli produkcję ropy naftowej, bo z jej ceny y, y, szybują w górę. No i OPEC nie, nie jest przydatny tutaj w gaszeniu tego pożaru. Więc to, to nie jest przypadek. To zostało, y, y, ma głębokie korzenie właśnie dyplomatyczne. A t, zarzewiem takim ambicjonalnym tego konfliktu i nieposłuszeństwa OPEC-u wobec. Y, y, y, najstarszego opiekuna i inicjatora przecież tej organizacji, czyli Stanów Zjednoczonych, no właśnie z tego wynikła. Saudowie przez ponad rok y, Muhammad Bill Salman nie odbierał telefonów z białego domu. Po prostu ignorował telefony Bidena do niego kierowane. Nie było go w domu. No. Tak, tak to wyglądało. Także y, y, tam za kulisami cała komedia pomyłek dyplomatycznych i po Ostatni odcinek tej, tej sagi, no to jest podróż Bidena, zapowiedziana oficjalnie jako głowy państwa amerykańskiego, można powiedzieć przebłagalna do riadu, która teraz się odbędzie. I, I z całą pewnością coś tam poważnego zostanie ustalone. Zanim... No. Doszło od... No właśnie, no właśnie, chciałem tutaj powiedzieć o zakresie tej wizyty, jeżeli można Ci przerwać. Jeszcze się muszę poprawić, to jest 13 lipca, nie 23 czerwca, to jest w przyszłym miesiącu, 13 lipca. Ale zauważ, że Otóż... zanim do tego dojdzie, teraz zarówno turecki przywódca, tak, czyli on sam i jego minister spraw zagranicy Ciawu Soglu, i Ławrow z Rosji latają tam jak z pecherzem po okolicach wyprzedzająco, żeby się namówić co zrobić z, z, z tym gorącym kartoflem. Mało tego teraz jeszcze odbywają się konsultacje Riyadu ze Stambułem, teraz na gorąco a propos tej planowanej wizyty Bidena i sytuacji na przykład wewnątrz NATO, bo Turcja nie do końca jest pewna jakie zajmie stanowisko na najbliższym szczycie natowskim, decydującym o, e, głosującym nad wejściem e, nowych państw tutaj z, z Europy Północnej, czyli Finlandii i Szwecji. Ta operacja jeszcze nie została zamknięta, a ma istotne tutaj e, e, promieniowanie na Bliski Wschód. Tak, jeszcze dorzucić chciałem e, do wizyty Bidena to, że dwa dni spędzi w Izraelu i na zachodnim brzegu Jordanu, Natomiast później wybierze się na doroczne spotkanie, nie wiem, co to znaczy GCC plus 3, bardzo tajemniczy symbol, ale będą tam obecni przywódcy Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu, Omanu, Kataru, Kuwejtu, Iraku, Egiptu i Jordanii. Więc praktycznie wszyscy sygnatariusze porozumień abrahamowych tutaj w tym zjeździe, wezmą udział, więc będą tam zapewne jakieś bardzo ogólne i istotne rzeczy dotyczące tych wszystkich państw poruszone. No czyli co Arabowie zrobią wobec nowej sytuacji światowej. W szczególności chyba tutaj tym najboleśniejszym akcentem jest właśnie sprawa Rosji. Jak mają się zachować państwa arabskie wobec do tej pory neutralne, wobec sankcji nałożonych na Rosję, Rosja została niemalże oficjalnie włączona do planowania OPEC jako OPEC Plus i te z, e, polityki zatwierdzone w centrali OPEC-u we Wiedniu Rosja realizuje, bo takie jest porozumienie i Putin jest z tego bardzo zadowolony. Widać, że no, jest silna i rosnąca komitywa między całym światem arabskim i Rosją co w optyce zachodu no jest działaniem powiedziałbym dywersyjnym bo psuje skuteczność sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Arabowie zarabiają teraz na drogiej ropie bardzo są szczęśliwi i Rosja także jest zadowolona bo zarabia na gazie i ropie dużo lepiej niż jeszcze rok temu więc właściwie wszyscy producenci tych surowców naturalnych są zadowoleni. A niezadowoleni. kto jest niezadowolony? No my, bo my płacimy najpierw. Frycowe w świecie zachodnim, właśnie natowskim, bo u nas ceny poszybowały w górę. Nie wzrosły tak dramatycznie w Indiach, która kupuje ropę rosyjską obecnie z dużym rabatem 25% co najmniej. I nie wzrosły w Chinach tak dramatycznie, bo Chiny także kupują od Rosji zwiększony wolumen eksportu z dużym upustem. Na zasadzie świeżo zawarte kontraktów długoterminowych. Po prostu. Chińczycy wykorzystują tę sytuację, że mogą poprosić Rosjan o ustępstwo. A Rosjanie chętnie udzielają takiego, no bo przecież wiadomo, no, nie sprzedadzą tej ropy do, do Europy ani do Stanów, więc... <grym> Wszyscy są zadowoleni, oprócz nas, którzy płacimy na dystrybutorze no, razy kilka. To znaczy jeszcze na razie nie, ale to już niedługo. Tak, ta dziesiątka tam już gdzieś na horyzoncie coraz bardziej się krystalizuje. Kiedy ona będzie jeszcze nie wiemy. Natomiast myślę, że jesień tę sprawę wyjaśni. Już nie mówiąc o tym, co, co dzieje się na rynku ropy naftowej, że rokowania wskazują przyszły rok na 250 za baryłkę dolarów oczywiście. I to będzie tragedia, to będzie tragedia totalna, to znaczy recesja światowa i depresja, można powiedzieć, nie? I chyba długotrwała, bo to, to, to po, pozostawi trwałe ślady w postaci unieruchomienia pewnych firm i branż. One zwyczajnie upadną, to znaczy staną się nieefektywne, niezdolne do, do użytkowania a dłuższe wyłączenie całych gałęzi, dużych zakładów przemysłowych i gałęzi przemysłu, no to powoduje na większym obszarze geograficznym typu Unia Europejska przemiany strukturalne. Tego się nie da uruchomić ponownie w krótkim okresie. No między innymi tym, który prognozuje taką cenę jest Armstrong i ze swoim programem Sokrates, który analizuje trendy tam jest wykonywanych około tysiąca analiz prognostycznych dziennie, więc ściągając te wszystkie dane program jego autorstwa wykonuje takie obliczenia i jak dotąd nie myli się, tam są pewne oczywiście odchylenia czasowe, które są związane z, z różnymi, z bardzo złożonymi zjawiskami, ale ten kierunek właśnie się utrzymuje. Na wykresie to widać, że ten garb jest realistyczny, że można do tej ceny dojść i on spowoduje na no, wielki, no, wielkie trzęsienie ziemi no, w, w całym przemyśle no, w, w, we wszystkich gałęziach wytwórczości, bo paliwo jest niezbędne do wszystkiego więc będzie wielki problem no i on się rysuje bo, bo kolejne działania prowokują następstwa mamy dziwną wojnę gazową zauważ. Teraz na początku sezonu zapełniania zbiorników na zimę i one dopiero zaczęły się napełniać na kolejną zimę, bo się lato teraz zaczyna, a już są problemy. Czy można zanotować poważne opóźnienie w ich napełnianiu? No to nie jest opóźnienie. To jest właściwie odwołanie sezonu napełniania zbiorników, dlatego, że no, że gazu po prostu płynie mniej do Europy. Chciałem się wyrazić delikatnie dla letników. Gazu płynie mniej i obecnie więcej się go zużywa na bieżąco, niż się go importuje. Więc Ten bilans jest ujemny po prostu. Tak, lekko ujemny. Na razie tak balansujemy, tak na mi lekkim minusie. I to nie jest przypadek, no. Można się spierać co do tego, kto to spowodował i z czego to wynikło. No ale taki jest efekt. No i, i potrwa to tydzień, dwa. No i co dalej? Wygląda na to, że rządziciele tu w Europie nie są gotowi do yy, takich szczerych rozmów, dorosłych mężczyzn, no rozumiemy, co nam tutaj robicie, zmieniliście warunki, obniżyliście wolumen o 40%, no i mamy problem, teraz będzie jesienią, więc może się dogadajmy teraz, przestańmy się bawić w harcerzy, zróbmy jakąś taką umowę, jak to będzie wyglądało. Nie! przygotowywany jest kolejny ósmy pakiet sankcji na Rosję, czyli nie ma na razie woli rozmowy. Ja tu nie doceniam żadnej ze strony, tylko mówię, co się dzieje. Negocjacje zostały dalsze zerwane, tak? Nie ma żadnej woli ustępstwa ani z jednej i z drugiej strony. Mało tego, państwa Europy, te największe, najważniejsze, decydenckie, które promowały te sankcje, czyli Niemcy, Holandia i Dania, po prostu zwyczajnie Włochy na południu wprowadzają stan wyjątkowy, energetyczny. Na, na różnym etapie to, jest, to się znajduje, ale wszystkie są do tego przygotowane, mają plany awaryjne zmniejszenia zużycia gazu ziemnego na wypadek jego braków. Teraz, kiedy powinniśmy latem napełniać zbiorniki, już otwierają specjalne procedury. Francja jest na, właściwie na progu ogłoszenia tego stanu wyjątkowego, energetycznego. Tak, tu, tu się przypomina nasza audycja z ubiegłego roku, to prawie 12 miesięcy temu, a może nawet więcej, która sugerowała właśnie tego typu sytuację i ona po prostu nastąpiła zgodnie z przewidywaniem naszym, bo wydawało się, że niemożliwe jest, ażeby wprowadzić lockdown energetyczny, a tu się okazuje, że jednak tak. Zauważ, że żadna ze stron nie poczuwa się odpowiedzialności, bo Europa nałożyła sankcje i mówi, no, ale na gaz tutaj płynący rurociągami to one nie obowiązują. My płacimy tutaj na te konta i tam to przeliczacie euro na ruble i wszystko gra. No tak, ale w Kanadzie kilka pomp, które podlegają renowacji co, co ileś tam lat, Ce, urząd Celny zatrzymał w ramach sankcji gospodarczych, które kraje Zachodu same ustanowiły i Ottawa mówi, nie możemy ich wypuścić, no Siemens je zamówił, tutaj naprawę tych, e, renowacje tych e, turbin no bo tam mają te precyzyjne zakłady, tam, tam szlifowania, polerowania, robią turbiny między innymi gazowe i turbiny silników lotniczych, tak? tam są wysokie wymogi jakościowe, precyzji i tak dalej, więc to jest korzystny cenowo kontrahent dla Siemensa, który te pompy składa, no i częścią tą składową, która się kręci, to jest właśnie ta turbina ją dostarczają tak naprawdę zakłady bodajże bombardiera w, w Kanadzie. No i kanadyjskie cło to zatrzymało w ramach y, sankcji go, gospodarczych. Tym się tłumaczą. Niemcy mówią, nie możemy w, Rosjanom tych pomp teraz po naprawie dostarczyć na rurociąg Nord Stream 1. No bo. No bo nie mamy tych podzespołów, no one nadal są, że tak powiem, u naszych kontrahentów. A Rosja mówi, ale nas to nie interesuje, one są potrzebne do tłoczenia gazu. Jak nie będzie, no to będzie awaria na rurociągu. No i <słowo>, słowo do słowa i zmniejszyli wolumen o 40%. No i, no i taki jest efekt, o tym nikt nie mówi otwarcie, ale to jest naprawdę gra zabawa biurokratyczna, bo wystarczyłby jeden telefon, żeby tę całą sprawę odblokować, tak? No Ale z, nie taka jest wola polityczna. Z tej po prostu, strony bo... są sankcje, które zobowiązują yy, yy, yy, yy, zatrzymanie ws eksportu wszystkich towarów technologicznych do Rosji, tak? a tutaj mamy Rosjan, którzy mówią ale myśmy się z wami tu nie umawiali żadną Kanadą i tamten to nas nie interesuje my mamy kontakt z Zimensem a Zimensem mówi, no tak my chcemy go realizować ale nie mamy tego bo to siła wyższa nam to za, zajęli na slew w Kanadzie, czego od nas chcecie? no Rosjanie mówią dajcie pompy, no Niemcy mówię, nie mamy no i znajdź tu innego, tak, no to Rosjanie w końcu zlerowało, mówi tak no to mamy przerwę techniczną, zmniejszamy ciśnienie, bo te stare pompy no, w każdej chwili mogą się zepsuć. Czyżby to miało jakiś związek yy, z Nord Stream 2? No jak najbardziej, no to wiadomo, jak że, że no jak nie. to potrwa kilka miesięcy i zbiorniki pozostaną półpuste, albo jak chcesz optymistycznie półpełne na zimę, to nie dość tego, że trzeba będzie wprowadzić te reżimy, które teraz już planują, że jest stan wyjątkowy i mamy racjonowanie energetyczne, prawda? Włączamy elektrownie węglowe, żeby mieć prąd, tak? Ale I nie już... od wczoraj cały szereg takich informacji, że przymyka się jedno oczko na y, energię z węgla. Holandia, y, Niemcy tutaj y, się przeprosiły. Nawet w Niemczech ten zielony minister środowiska Powiedział, że te cele nie są na razie do utrzymania na dzień dzisiejszy. No może w 2030 2032 roku to tak, ale dzisiaj jeszcze nie. Nie, no wiadomo, że po prostu bilansu nie da się oszukać. Te terawatogodziny trzeba skądś wziąć. No i mamy kilka zaledwie tych źródeł energii, tak? Mamy te solary, tak? Mamy gatraki? które pracują, że tak powiem, w rytmie no, dobowym, przerywanym i są bardzo e, nie, mało przewidywalne, ale jakoś tam w kilkudziesięciu procentach już się dodają do bilansu. Tak? No ale do tego te pozostałe, grube kilkadziesiąt procent, co najmniej 60, jeżeli nie 70, musi być tego core, czyli tego, tej generacji na okrągłą dobę, czyli z tych źródeł pewnych, czyli elektrownie węglowe, atomowe, gazowe bloki, no na inne źródła, na przykład na Bliskim Wschodzie, to jest ropa naftowa. Nie? U nas to nie. więc no, Wchodzi w grę y, gaz, węgiel i... Y, y, y, no i co? No chyba już nic. I to, I to koniec, bo chrustem nie palimy. I to koniec. No chrust ma za małą wartość kaloryczną, żeby opalić elektrownię Bełchatów. No także... Więc, więc decyzje polityczne już zapadły. Wiadomo z tych decyzji, że będzie wdrażany i realizowany program oszczędnościowy, czyli stan wyjątkowy energetyczny w Europie Zachodniej, pewnie też w Polsce, przecież nie jesteśmy na Księżycu. Mamy wspólną sieć energetyczną, więc yy, no, robi się mało ciekawie, bo nie, do, nie spina się, nie dopina bilans energetyczny według dotychczasowych yy, yy, poziomów spożycia, czyli z czegoś trzeba będzie zrezygnować. No z czego? No wprowadzają limity na przykład na spożycie gazu, którego ewidentnie będzie brakowało. Więc... Yy, hmm. No to nie jest zbyt dobra wiadomość zarówno cenowo dla przemysłu, jak i w ogóle dla, dla, dla, dla nas wszystkich konsumentów, bo ewidentnie energia każda będzie droga, no i będą z nią jeszcze problemy. No. Czyli 20 stopień zasilania, jak się patrzy, znowu powtórka z rozrywki plus jeszcze dezorganizacja, bo niektóre procesy produkcyjne nie tolerują przerwy w zasilaniu, po prostu są niemożliwe, następuje zniszczenie tej produkcji, czy tego etapu. Koszty reaktywacji są olbrzymie, czyli możemy się spodziewać, że kreatorzy kryzysu wyciągnęli nam zawleczkę z granatu. Ale wiadomo, jaki będzie kolejny etap. On będzie pozytywny. Jak dla kogo? Bo dla Kremla z całą pewnością, bo jeżeli Nord Stream 1 nie jest w stanie zapewnić dostaw, no to wiadomo, od tego momentu, jak Rosjanie zmniejszyli wolumen tego tłoczenia na zachód, to jednocześnie rzecznik prasowy Gazpromu powiedział takim słodkim, przymilnym głosem, ale przecież, drodzy koledzy, rociąg Nord Stream 2 jest nie tylko gotowy do pracy i, i zapełniony gazem technicznym, ale on jest pod parą. Można w każdej chwili odkręcić zawór i on będzie tłoczył. I Ma funki nowe pompy. Funk nagle noi, jak mówią Niemcy, bo to do nich się właśnie była skierowana ta uwaga, że to tylko wystarczy odkręcić zawór i będzie się hulało przez kilka lat, bo tam są funk nagle pompy. I je, trzeba ich remontować. Zimers przez pięć lat ma spokój. Wszystko na gwarancji. Tak, i działa bez problemu. Także no, chyba. W, to, co, co, co prorokowałem, że program rosyjsko-niemiecki jazdy figurowej na Achterbanie zostanie zrealizowany po wielu perypetiach, okaże się, to, no, że jednak bez Rosjan nam jest zimno i musimy ten Rosjan II odblokować, ale z wielką niechęcią. My to zrobimy tak z płaczem, naprawdę łzy będą nam ciekły po policzkach. No ale to co zrobimy, no? zimno nam w chałupach, no musimy odkręcić tę ruską rurę. No. A jak już się już odkręci, no to, pff, to już tak zostanie. I ten plan się realizuje. I zgadnij, kto najwięcej na tym straci. No zapewne Polska bym powiedział, bo my oczywiście będziemy to za kolejnym pośrednictwem kupować po już y, podwójnych y, marżach. Tak, ale zauważ, że progności czy fantazji z Warszawy w ogóle takiego projektu, takiego planu przewrotnego nie wzięli pod uwagę. W szczególności pan minister Naimski. Tak jakby żył w świecie równoległym i tego nie przewidywał. Chociaż teoretycy Spiskowi, tacy jak my, myśmy to widzieli rok temu, że taki jest plan i będzie zrobiony. Będzie wykonany z dużym bólem i nakładem, i pieniężnym także, i różnych wyrzeczeń, i, no, i, i, i, i całego galimatiasu w przemyśle. I na tym się skończy, że Niemcy będą nam sprzedawali ruski gaz, o wiele droższy, a my będziemy im za to dziękować. No właśnie, ponieważ jeżeli się prowadzi rozważania logiczną ścieżką, to takie muszą być właśnie wnioski. Myśmy podążyli właśnie tym tropem i do wniosków doszliśmy rok temu. Natomiast inni, którędy chodzą, to ja nie wiem. Może ktoś im każe chodzić innymi drogami, dlatego też i wnioski mają zupełnie odmienne od naszych. Na pewno tych niespodzianek będzie sporo, bo jeszcze no myślę półtora roku temu pojęcie lockdownu energetycznego wydawało się pojęciem zupełnie z kosmosu, a teraz to jest taka zwykła codzienność. No tak, i to pojawia się przecież nie u nas, tylko we Włoszech, w Danii, w Hiszpanii we Francji, no i w Niemczech. Czyli te, to są, te różne tam mają nazwy na to, to się mówią o, o pułapach cenowych, cenie maksymalnej urzędowej na przykład na gaz ziemny w kilku państwach Europy Zachodniej już. To, to, to jest przedyskutowane na tak zwanej Radzie Ministrów. Chcą to zaprowadzić, żeby był jako taki przegląd administracyjny, żeby było wiadomo, ile to naprawdę będzie kosztowało, ale ma to swoją ujemną stronę taką, że na wolnym rynku no to powoduje paraliż, bo, no bo co to znaczy, że masz gwarantowaną cenę? No to znaczy tyle, że, no, że główny producent energii we Francji będzie musiał zostać teraz upaństwowiony, tak? Tak, do, dokładnie zmierzamy do tego, bo inaczej nie będzie się dało utrzymać y, tego typu... wysokie straty z powodu cen urzędowych, które Macron w kampanii wyborczej po prostu zagwarantował, żeby Ustalił pułapy podwyżek cenowych. tak? No i teraz się okazuje, że ten na, największy, m, częściowo, no, niby prywatny, tak, to, to jest podobnie jak u nas, że został częściowo tam sprywatyzowany wśród kolegów. No teraz, teraz trzeba będzie te prywatyzacje odwołać i z powrotem to upaństwo bo nie da się wyegzekwować cen urzędowych w firmie notowali na giełdzie, która ma straty z działalności operacyjnej. No Ile tam ta dziura może wynieść? Kwartał co do kwartału, straty rosną. No to w końcu firma plajtuje. Tak, tak i takie to dziwne przygody tutaj <śmiech> obserwujemy. Ale ilość tych wszystkich figur no nie jest jeszcze wyczerpana, dlatego, że planiści tutaj postanowili w postaci oczywiście Klausa, że będziemy dochodzić różnymi drogami do tej upadłości gospodarczej. Ciekawostką jest seria pożarów w różnych branżach. Mianowicie produkcja spożywcza, fermy, kurze i po tej stronie Atlantyku i po drugiej, Termila, terminal e, Freeport, tak? Gazowy. Mhm. TED główny taki, gdzie do Europy są transporty przekazywane. No ciekawostka doprawdy, czemu to tak seryjnie płoną te rzeczy. Z pewnością będą to czynniki, które wzmocnią zarówno inflację, jak i też poziom trudności w gospodarowaniu z tymi surowcami. Wiesz, Stany Zjednoczone, które podpisały ich firmy duże kontrakty na przykład na gaz, ziemny skroplony do Europy, do Polski w szczególności, one niekoniecznie będą mogły realizować wszystkie kontrakty, dlatego, że rząd Bidena poważnie zastanawia się nad wprowadzeniem embarga częściowego na eksport węglowodorów. Dlaczego? No bo zwyżki cen na stacjach paliw są tak drastyczne, że wymagają politycznie jakiejś reakcji, no bo po prostu skala masowego buntu i, i spadek notowań politycznych partii demokratycznej jest tak dotkliwa, no że no coś z tym trzeba zrobić. No i Biden właśnie taki krok rozważa i jest on prawdopodobny, że ze względów niepokojów społecznych i tam buntów tam i różnych tam działań na publicystycznych, politycznych na rynku wewnętrznym, a zbliżają się jesienne wybory tam w listopadzie, coś z tym trzeba zrobić. Biden musi jakiś problem, jakoś załagodzić ten, ten, ten problem dramatycznie rosnących cen na stacjach paliw, bo przeciętna cena tam liczona statystycznie na stacjach benzynowych w Stanach pobiła rekord. I to jest już. Dla, Dla Amerykanów to jest straszna sprawa, bo oni są mniej bardzo. Przeciętna cena paliwa y, tego podstawowego wynosi y, grubo ponad 5 dolarów za galon. No to jest porównywalna cena do, do notowań w Warszawie <gryw> po przeliczeniu tego na litry. Więc y, no, to nie jest wesoło, bo historycznie w Stanach paliwo było dwu-trzykrotnie tańsze. Bo też było zużycie na, na, na kilometr trzykrotnie większe tych, tych ich pojazdów wy, przypominających czołgi. więc <śledź> no, no niestety, no ta, ty, ty, przeciętny John Smith tankował za 25 dolarów, a teraz tankuje za 75, więc tego mocno boli i jest niezadowolony. a a Biden obiecał, że coś z tym zrobi. Więc no, najprostsza metoda to jest po pierwsze pojechać z pielgrzymką do riadu. Nie, nie rokuje mu wielkich sukcesów tutaj. No a drugie no, to ograniczyć urzędowo y, pułap cenowy, czyli wprowadzić ceny urzędowe, co jest bardzo ryzykownym posunięciem na wolnym rynku, jak, jak wiadomo, no, ale też spowoduje... Y, nie zadowolenia przemysłu, bo firmy naftowe po prostu zastrajkują. Powiedzą, że my nie będziemy tu realizować tego, bo po prostu ograniczymy produkcję na tych cenach gwarantowanych. Mamy zbyt niską marżę albo wręcz ujemną, więc będziemy do tego dokładać. Więc efekt może być zgoła odmienny od zamierzonego. Będą ceny gwarantowane, ale na stacjach nie będzie paliwa. I nie. wtedy będzie konieczny stan wyjątkowy, czyli podobnie jak w Europie planują. tak? wprowadzenie zarządzania kryzysowego, energetycznego w związku z gazem ziemnym, to w Stanach Zjednoczonych być może będą kartki na paliwo. I ja nie twierdzę, że tak się stanie, ale lata 70. 40 kilka lat temu, no to, to było ćwiczone. Dramatyczny skok cenowy i były kolejki na stacjach wielotygodniowe i było racjonowanie paliwa. Kryzys naftowy, słynny z owych lat, który poniekąd dołożył Gierkowi dużo trudności, bo mieliśmy tutaj negatywną sytuację w związku z, z dużą paliwochłodnością naszego przemysłu. Ale takim się przypomniał właśnie moment z naszych audycji, to w audycji żegnaj Gienia. Niedzielę bez samochodu, dni poprzednie bez chleba. I co się okazuje, dzisiaj przeglądałem magazyn WRC Motorsport, gdzie właśnie. Pojawił się pomysł od jednego z super ekspertów. Cytowany był oczywiście obcy ekspert, bo ci od aut to mają bardziej racjonalne spojrzenie na tankowanie. Ekspert z portalu Wysokie Napięcie.pl, chociaż raczej powinien się nazwać ten portal Wysokie Ciśnienie. <śmiech> <śmiech> w każdym razie zaproponowano, jeżeli mogą być niedziele bez handlu, to mogą być niedziele bez samochodu. I tutaj literalnie to moje hasło się sprawdziło. Potem się może okazać, że to rotacyjnie różne miasta. Takie tam były właśnie pomysły rozpatrywane. A potem inne dni tygodnia, potem albo parzyste, nieparzyste, środy, czwartki, piątki, no rozmaicie. Czyli jest wśród tych zielonych oszołomów taka, taka chęć, żeby nas tutaj troszkę usadzić, żeby te samochody nie były czynne. Tam od razu się pojawiły pomysły takich szlabanów na drogach, które nie pozwalałyby na przykład z osiedla wyjeżdżać pojazdom. Tak i to będzie różne tego typu administracyjne ograniczenia ćwiczone przez socjalistów na przykład we Francji przez ich samorządy e, chociażby w Paryżu, tam dni parzyste nieparzyste, parkowanie, tankowanie i tak dalej, więc parzyste rejestracje wyjeżdżają w poniedziałek e, albo odwrotnie wyjeżdżają we wtorek, bo wtorek jest parzysty, więc nieparzyści w poniedziałek, środa, piątek a tam parzyści pozostałe dni, tygodnie i tak dalej, to wszystko będzie grane ja bym jeszcze powiedział, że jaka jest armia urzędników potrzebna, żeby to wszystko sprawdzić to, i zaewidencjonować. Obecnie sztuczna inteligencja i te inteligentne miasta, które są w wielu już miejscach wdrożone, to zautomatyzują. Kamery podłączone do tych systemów wychwytują wszystkich nieposłusznych, po prostu na bieżąco identyfikują potok samochodów i jeżeli się pojawi niewłaściwa rejestracja, to od razu wystawią mandat i wyślą automatycznie pocztą do ciebie, więc nie ma problemu. To już jest dawno rozwiązane. Z tym nie ma logistycznego kłopotu, to nie ma ręcznej pracy, to robią komputery. Ale Kam jaka piękna pokusa jest kamera cię złapie, że masz niewłaściwą rejestrację, tu nie tego dnia wyjechałeś, mandat wynosi 50 euro na początek, potem podniosą oczywiście, bo się okaże, że nie odniosł właściwego skutku, więc będzie 200 euro, no i wtedy cię zaboli i przestaniesz jeździć, tak, no. Taki jest efekt, ale celem te, te, te, tego wprowadzenia jest wniosek Podstawowy, do którego zmierzam, z którego żeśmy wyszli, że bilans energetycznego nie da się zafałszować, bo on jest taki, jaki jest. Tego paliwa w różnych postaciach, zwyczajnie jeżeli postawimy sztuczne bariery administracyjne, na przykład w postaci embarga tu i tam, blokady i yy, yy, yy, yy, uniemożliwienia normalnego działania, no to efektem jest to, że... że Podaż na rynku będzie zmniejszona dramatycznie, spowoduje sztuczne braki. No i wiadomo, że wtedy będzie trzeba jakoś reagować. Obecnie bilans energetyczny planety według dotychczasowej konsumpcji się po prostu nie spina. Brakuje tych terawatogodzin yy, yy. Różnorakiej postaci, czy to będzie prąd generowany z węgla, czy, czy, czy te, te terewa, to godziny wypalane w piecu z tego węgla, czy to będzie ta to właśnie ta energetyka atomowa, czy to będzie będą turbiny gazowe, czy cokolwiek inne. To po prostu się nie spina, bo zabrakło. Rosja stanowi duży składnik niezbędny do dopięcia bilansu energetycznego planety. Na tak ten moment niezastępowalny. Tak samo jak w krótkim terminie. No, przy, przy, no, no właśnie, no, to mam na myśli, bo przecież... każdy musi jeść codziennie. Paliwo też musi być codziennie dostarczane do zakładów, do miast, do, do różnych branż przemysłu. Także w krótkim horyzoncie czasowym tego typu inwestycje i przeformatowania nie są możliwe, chyba, że zastosujemy z dnia na dzień Feed for 55, i wszyscy będziemy fit. I będziemy biegać na piechotę. No to właśnie do tego tak z... Na tym polega ten geniusz tego planu, że zmuszą nas szokowo do przestawienia na nowe tryby e, funkcjonowania. Ale to samo, zauważ, dotyczy żywności, gdzie Rosja z Ukrainą stanowi też niezbędny element w, w łańcuchu żywieniowym planety, bo bez kilkudziesięciu procent dostaw zbóż i nawozów stamtąd realizowanych, po prostu produkcja żywnościowa planety się nie spina i będzie mniej żywności. Nie wystarczy dla wszystkich. Jeszcze raz, przemyśl głębie tego spostrzeżenia bilansowego. To wszyscy bankierzy przecież to chwytają w lot. Jak się bilans nie spina, to ktoś musi dopłacić. No ale skąd, skoro tego zboża brakuje? Przecież go nie urodzi nie zrobi kredytu o tak, dopłacimy tutaj na konto, że, żeśmy e, na przykład wydrukowali w Narodowym Banku Polskim. Nie da się wydrukować kilkudziesięciu milion, milionów ton zboża. Jak nie urośnie, to go nie ma. A ono może być w silosach, ale jak go nie dostarczysz, tam gdzie będzie jedzone, spożywane, to go po prostu nie będzie i pojawi się głód. No wiadomo, to, to jest przewidywalny efekt. No i to nastąpi pod koniec tego roku i w przyszłym roku stanie się w pierwszym, drugim kwartale dolegliwy. I to wszyscy specjaliści z, tam, z tej ONZ-owskiej organizacji do spraw wyżywienia FAO mówią wprost, że słuchajcie, ale jest tragedia, bo będzie w Afryce Środkowej i w kilku innych regionach biedniejszych świata, będzie po prostu głód. Demografowie, demografowie już prowadzą badania na ten temat, jaki poziom populacji afrykańskiej jest gotów opuścić swoje miejsca zamieszkania właśnie za chlebem i jest to znaczący procent. Nie wiem, czy to dotyczyło tylko ludzi młodych i w miarę mobilnych. Około 50% jest chętnych wyruszyć migracyjnie do bogatszych krajów czy to dotyczy także, ale raczej młodych ludzi zdecydowanie, więc to są jakieś olbrzymie masy ludzkie, które podążają w poszukiwaniu no nie tylko lepszego bytu, ale w ogóle przetrwania. To są setki milionów. Tego nie jesteś w stanie zatrzymać. Takiej powodzi ludzkiej nie ma takich barierek, które to powstrzymają. I to jest przewidywalne. To jest opisane w dokumentach y, analitycznych sprzed kilku, dek kilku dekad. Ja ten... no i nie tak dawno jeszcze doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych przewiduje to jako jeden z podstawowych problemów y, światowych. Tak, mówisz o planie e, Kissingera sprzed 40 lat bodajże ta jego analiza e, zagrożeń strategicznych e, 2000, tak? NMM 2000. Tak, tak, tak, tak. No, to, to, no to o czym my tu mówimy? Przecież to wiadomo, że tak będzie. I to się teraz realizuje. I nikt o tym otwarcie nie mówi. A to trzeba ten dokument przestudiować ponownie. On ma kilkaset stron, ale tam nie ma żadnych y, y, niezrozumiałych pojęć. To wszystko jest bardzo proste. Kilkaset milionów Afrykanów już zaczęło swoją podróż. Powieść taką zawsze polecam Jean Raspail, Obóz tak. Świętych. Proszę bardzo, no to z Indii akurat. Też ich jest sporo tutaj. I, i tutaj I... nie ma żartów. To, to, to jest tak jak strzelańczo, kochany. Jest nie do zatrzymania. Spokojny kraj jest zadeptany natychmiast z tego względu, że po prostu nie udźwignie takiego ciężaru. I wygląda na to, że ten podwójny szok energetyczno-żywnościowy no wykonuje się wedle jakiegoś tam scenariusza. Ja tu nie wskazuję winnych, czy to jest Putin, czy tam Komisja Europejska, czy tam inni urzędnicy, którzy rekomendują wprowadzenie totalnego embarga, albo inni tam, którzy nie chcą prowadzić negocjacji. Ja po prostu nie chcę prowadzić tego typu dywagacji. Wskazuję tylko na logiczny ciąg wydarzeń, który myśmy zauważyli już dawno temu, więc skoro on się realizuje, no to chyba jest, nie jest dziełem przypadku. Co więcej, jest bardzo spójny i to są czynniki wzajemnie się potęgujące. No ale to łatwo zaplanować, bo tego typu szok po prostu jest przewidywalny. Jego skutki dają się liczbowo ocenić, zaplanować. Wiadomo, że z takim i z takim opóźnieniem wystąpią takie i takie efekty i to po prostu będzie. I tutaj znowu nie zgaduję, tylko powołuje się na instytucje unijne i poszczególnych członków naszego bloku, którzy po prostu wprowadzili stany wyjątkowe w tym tygodniu, przewidując, że taki będzie właśnie efekt. No, mówimy o energetyce gazowej. Ale to samo, te same reguły obowiązują bezpieczeństwa żywnościowego i także kwestii migracji, o której jeszcze nikt nie mówi, a to niebawem stanie znowu u naszych bram, tak, tak jak 5-6 lat temu u Orbana, ale tym razem to nie będzie 200 tysięcy, tylko będzie na przykład kilkadziesiąt milionów. To są, to są właśnie poważne perturbacje demograficzne, które no... Praktycznie są trudno przewidywalne. Może inaczej. Są bardzo łatwo przewidywalne, ale my tego nie doświadczyliśmy jeszcze, więc to będzie absolutna nowość w życiu praktycznym. No właśnie, tak. No skąd my to wiemy i dlaczego nam się takie wizje tutaj przedstawiają? <śmiech> Tak, to, to był fragment zdecydowanie nie, nie dla letników. Letnicy o tym się nie dowiedzą, to rzeczywiście trzeba troszkę poszperać, bo większość tych informacji nie są na pierwszych stronach gazet i nie są na pierwszych stronach portali. Także to są branżowe sprawy, które się rozgrywają w poszczególnych tutaj tematycznych kącikach. Tego niestety jest bardzo wiele każdego dnia, kilkadziesiąt wiadomości, robią no, piorunujące wrażenie. Wystarczy 2-3 dni nie słuchać i rzeczywiście to już y, trudno się połapać. Ale moim zdaniem teraz te wszystkie trendy zyskują już absolutną klarowność i, i nie są to gdybania jakieś, tylko, tylko po prostu y, jak najbardziej y, przewidywalne m, naukowe konsekwencje, y, które da się przewidzieć i na podstawie ekonomii, i na podstawie nauk społecznych. Także jak reset, to reset. A może nawet przełom. Czy z tego wynika, że właśnie z... dlatego między innymi nasz wódz nas opuścił, no oczywiście nas nie zostawił, no, to, broń Boże, co to, to nie, no, to, on by nie mógł przeboleć, bez nas by nie wytrzymał, więc na pewno będzie coś robił, ale już na innym odcinku zniknął elegancko po angielsku, także teraz będzie, jak mniemam, szeregowym posłem, który już nie ma tej odpowiedzialności, no i nie ma na co wpływać w związku ze swoją pozycją. No niech inni teraz podnoszą odpowiedzialność, tak? Czy w związku z tym zacytuję znaną w naszym środowisku frazę, czy rząd zrzuci z siebie władzę? Właśnie dryfuje to w, tym, w tymże kierunku. I tu już widzimy pierwsze tego jaskółki, bo to się rozegrało tak bez żadnych tutaj jubileuszowych pożegnań, bez takich szumnych scen na scenie, bez, bez medali, bez takich, że tak powiem, akcji delikatnie, dyskretnie. Myślę, że niektórzy nawet się nie zorientowali, że to właśnie od dzisiaj jest. Dziś, dziś jak najbardziej po cichu naczelnik zrezygnował i prezydent i premier zaakceptowali jego dymisję. Także sytuacja jest zupełnie nowa. Myślę, że takich Dymisji będzie więcej, bo też i słupki poparcia topnieją jak śnieg na wiosnę. No i w ogóle poziom problematyczności gospodarki jest coraz większy. Ja bym tutaj wspomniał z tego tygodnia, chyba z poniedziałku, wywiad w Business Insider Cezarego Stypułkowskiego, który jest osobą znaną w bankowości. No dobrze, ukorzenioną, tak. Dobrze ukorzenioną w, w, że tak powiem, dosłownie w przenośni. Jeżeli się w, przejrzy jego życiorys, no to należał do PZPR, nie, w, w, nie, w Rady ministrów nie, nie wytykajmy... Yy, nie, ja mówię o jakby, zakresie doświadczenia. Zakres naprawdę ogromny, to nie jest człowiek przypadkowy. Patrioci musieli gdzieś działać, to no przecież nie... Oczywiście. Prawda? Nie w szkółce ja go, ja go kojarzę przede wszystkim, bo to z, z czasów właśnie y, y, młodzieżowych prawie, że y, z zarządu banku handlowego, to był wtedy niesamowicie prestiżowy bank. Młody, spiecujący, e... młoda krew, wprowadzona na salony tych starych uboli, pasz Taki fajny facet, zna języki, widział, był na świecie, młodzieżowiec będzie dowodził i, i zrobi transformację zgodnie z planem Balcerowicza i to wszystko się udało, zobacz pan. Tak jest, pracował w JP Morgan, gdzie tam jeszcze, w Genewie, w Deutsche Banku pracował. Był wszędzie. Eee, wszędzie, wszędzie. No i też tam w Muzeum POLIN też jest istotną osobą. Także jest dobrze poinformowany, bardzo doświadczony. Szerokie spektrum tutaj dostępu do informacji. I co pan Cezary nam mówi? Otóż mówi nam, że w dziwnym kraju żyjemy i że wiele tutaj zjawisk się skieruje w nieprawidłowym kierunku. Mianowicie polskie banki finansują aż 44% państwowego długu. Wiadomo, czym to się z tym, z czym to się wiąże wakacje kredytowe już się zbliżają no i bankierzy larum grają Tak to, mi się to nie tylko Cezary, bo to jeszcze jeden troszeczkę młodszy od niego kolega z M-Banku on ma też ciekawą historię, geneza tego, tego, tej instytucji on też udzielił bardzo smakowitego wywiadu, załamuje ręce, że nie rozumie w jakim kraju żyje, no to jest poważna sprawa, jak bankierzy nie wiedzą co się dzieje, no to przypomina mi się cytowana ostatnio piosenka szansonisty okresu przełomu, on jeszcze działa i śpiewa i nadal ma cięty dowcip. E, e, e, e, e, Rosiewicz. Bardzo naprawdę proroka postać e, e, sceny upadającego komunizmu. Te jego perełki do dzisiaj są aktualne i jak znalazł. A tam zachodnim bankierom przedwcześnie siwieją włosy. E, tak. To, to nabiera ponownego blasku i aktualności, jak się poczyta te wywiady. Ale zobacz, jak to wszystko się cyklicznie domyka, czyli widzimy tutaj te, ta teoria cykli koniunkturalnych, no jednak jest bardzo dobrze osadzona w praktyce. Wtedy, kiedyś Rosiewicz śpiewał w sali kongresowej swoje protest songi, dosyć, powiedziałbym, ryzykowne w tamtym otoczeniu politycznym przełomu, no to Cezary Stypułkowski rozpoczynał swoją błyskotliwą karierę w banku handlowym. To jest ten czas budowy tych nowych fortun. I patrz pan, minęło pokolenie z okładem, Czyli stypułkowscy i ich koledzy wychowali sobie dzieci, a te dzieci już mają potomstwo, czyli stali się dziadkami, ale ciągle są bardzo prężni, aktywni, tak? To jest młodzi dziadkowie. No i patrz pan, wracamy do tej samej melodii. Tak, tylko że teraz yy, czynniki stymulacyjne są nieco inne niż wtedy. Teraz zasadniczo wyzwalaczem były lockdowny i sankcje. Takie kwoty Dziękuję. są troszeczkę większe o dwa rzędy wielkości. Bo wtedy dług był dwadzieścia kilka miliardów, a teraz mówimy o bilionach. Tak, więc sytuacja jest poważna. Bankierzy bardzo zatroskani. I po prostu oni w tych swoich analizach widzą dalsze scenariusze, które no, słabiutko wyglądają, bo jest odpływ kapitału nie tylko z Polski, ale z całej Europy do bardziej regionów przychylnych biznesowi. No a Europa zaciąga sobie pętlę na szyję. No, jak zwykle z pełną nonszalancją, bo wiesz, noblesz obliży, musimy się zachowywać na poziomie. Do samego końca. Jak na Titaniku. Tak, będzie jego orkiestra, będzie żnęła walca do samego końca. No nie jest mi do śmiechu, mówię szczerze. Myślę, że tu się pojawia taki nowy dział ekonomii, który trzeba będzie opracować. Czyli gospodarowanie w warunkach stagflacji, recesji i depresji. Nazwijmy to po naszemu. Gospodarowanie w warunkach neokomuny, po prostu. Tak jest, tak jest, neokomuny, ale e, nasi przedsiębiorcy mają e, no, duże doświadczenie w tym. E, może kolejna anegdota to jest, e, ostatnio e, premier brał udział w podcaście Przygody przedsiębiorców. Nie wiem, czy ten poziom kpiny będzie dalej eskalował, czy nie, ale to jest autentyczny tytuł. Przygody przedsiębiorców. Więc będą nas czekać wesołe przygody w tym nowym systemie, nowym starym systemie zasadniczo. Tyle, że te narzędzia tutaj są fiskalne nieco inne, bo przy tym poziomie informatyzacji Szybciej każdy błąd wychodzi i każde niedociągnięcie. Już, już nawet nie chcę mówić na temat systemu elektronicznie wystawianych faktur od przyszłego roku, który, no, no nie wiem jak to będzie działać, jeżeli strony ministerstwa będą zatkane, a ktoś będzie chciał coś sprzedać, to po prostu nie będzie mógł dokonać czynności gospodarczej. Ciekawa sprawa. Zatem przygody będą na pewno. No znasz moją odpowiedź na to i ta sugestia się pojawia bardzo długiego czasu, ja do tego nie zachęcam, nie namawiam, tylko nawet nie sugeruję, tylko komentuję. Hasło, które z tym się wiąże, kojarzy i rymuje, to jest partyzantka. Tak, yy, czego by tutaj dyskretnie jesteśmy yy, przykładami, yy, te pogadanki mają, yy, mamy nadzieję, utylitarny charakter tak jak kiedyś w dawnych wiekach miarą w ogóle działalności człowieka była utylitarność czyli czy to przyniesie komuś pożytek myślę, że tak, chociaż grono osób, które nas słucha to jest raczej wysublimowane grono z tego co widzę dziękuję za każdym razem przy tej okazji osobom, które promują, promują te audycje Wydaje mi się, że nie są aż tak bardzo fachowe pod względem aparatu pojęciowego. Staramy się tutaj przedstawić Państwu w miarę w przystępny sposób, unikając zawiłych zjawisk ekonomicznych, które nawet ekonomiści czasem nie do końca rozumieją z tego względu, że ja sobie przypominam taką sytuację, jak studiowałem, to wtedy był taki rozkwit ekonomii w latach 90. kiedy osobni ekonomiści byli menedżerowie właściwie od zakładania firm, inni od prowadzenia firm, jeszcze inni od doprowadzenia do upadłości, jeszcze inni od likwidacji. A jest. Wszyscy mieli swoje specjalizacje i każdy, oczywiście na każdym etapie była odprawa, więc... Te, te wszystkie etapy były dosyć szumnie wykorzystywane przez osoby dobrze umocowane, które mogły zarobić wraz z rodzinami na, na tych wszystkich prywatyzacjach, rozkwitach, upadłościach i nawet nacjonalizacjach. No to ciekawa sprawa, bo ostatnio przy okazji tego forum w Petersburgu Towarzysz Władimir Władimirowicz zaryzykował takie proroctwo, że Europa, w ogóle świat Zachodu, a Europa Zachodnia w szczególności przeżyje to, czego doświadczył traumatycznie Związek Sowiecki podczas swojego upadku na początku lat 90. I powiem szczerze, że ta obserwacja, czy ta, ta prognoza no mnie po prostu zmroziła, bo widzę tego objawy sygnalne, że to idzie, zmierza w tym kierunku. Ja, broń Boże, nie jestem specjalnym piewcą dorobku Władimira Władimirowicza i nie jestem jego przyjacielem, bo on sam się ogłosił naszym wrogiem publicznym i trzeba to brać poważnie, dlatego trzeba go słuchać i studiować, patrzeć dokąd zmierza, według reguł wojny sprzed trzech tysięcy lat sun sztuka wojny, to jest podstawowa, najważniejsza zasada wojowania. Poznaj siebie, ale jeszcze ważniejsze, poznaj swojego wroga. Musisz wiedzieć, co on robi i jak on myśli, dokąd zmierza. Inaczej po prostu przegrasz. Więc ja studiuję i słucham i staram się zrozumieć. I stwierdzam, że Władimir Władimirowicz broń Boże nie jest nieokrzesanym, głupawym Azjatą. To jest bardzo inteligentny, wykształcony, wszechstronnie przygotowany do swoich działań mąż stanu. Patrząc na jego historię i na pierwsze rozdziały wojny światowej, gospodarczej na razie sądzę, że ma wysoką skuteczność. Także jego wariantowy plan działania jest pieczołowicie i dobrze przygotowany. Oczywiście ma swoje mankamenty i błędy, bo nikt nie jest bezradny, ale jak na razie kilka pierwszych etapów przeszedł bez większej wpadki, z, wygrywając każdą potyczkę dotychczas na swoją istotnym, istotnym wkładem w jego rozpoznanie sytuacji była długoletnia praktyka w NRD na stanowiskach wywiadowczych. Tak. Dlatego te klimaty europejskie to on zna z, z życiorysu własnego. Tak i to był okres, że tak powiem, największej aktywności młodzieńczej w wieku około 30 lat. On obserwował tę transformację ustrojową, był jej takim nadzorcą z zewnątrz we wschodnich Niemczech i był tym pilotem pilnującym schodzącej gwiazdy polityki wschodnio-niemieckiej Angeli Merkel. On był jej pilotem z Drezna po stronie moskiewskiej. Jego zgoda, być może osobista, umożliwiła jej wybór na, kanc na, na urząd kanclerski po e, tandemie Genscher-Koll. No bo na to musiała Mo Moskwa udzielić zgody. To był warunek. Nie, no wtedy chodziło o zjednoczenie Niemiec i ono szło w tandemie ze, z wyborem polityków, którzy będą to robili. Moskwa musiała wtedy udzielić zgody. Jeżeli by nie udzieliła, to Rosjanie po prostu by z Niemiec nie wyszli. To tak było proste. I tam 200 tysięcy armii by pozostało okupacyjnej, ale wyszli, zgodzili się, postawili swoje warunki, te warunki zostały spełnione, więc wszystko zagrało. On był tym cichym pilotem w randze pułkownika, który tego pilnował, opisał raporty i regularnie, chyba raz w miesiącu spotykał się na służbowych rozmowach z Angelą Merkel. Dlatego te koneksje tak potem przyczyniły się do ścisłej współpracy między Rosją a Niemcami. Ja, ja chyba nie, tu nic nie zgaduję, że te, te regularne spotkania zaowocowały właśnie tak gładkim przebiegiem tej, tej, tego zjednoczenia i tej, tej rekonstrukcji, przebudowy całego bloku wschodniego itd. Putin jest tego pilotem od samego początku. On to pamięta operacyjnie jako realizator. I kiedy on mówi, że to, co się dzieje obecnie, to, to, to, no to, to jest reminiscencja tego stanu rzeczy w, w drugą stronę, że my teraz przeżyjemy to, co Rosja przeżywała 40 lat temu, powiem Ci, że ciarki mi chodzą po plecach. Dosłownie. Ja tu w niczym nie przesadzam. Nie dlatego, żebym się go obawiał, że on przyjdzie i zaraz tutaj bombę atomową zdetonuje nad głową, bo ma takie możliwości, tylko dlatego, że to proroctwo jest po prostu lodowate w swojej treści. Gospodarczo, finansowo, wiesz, jak... ja znam te stosunki, które panowały na początku lat 90. w Petersburgu, bo ja tam byłem z wizytą kurtuazyjną wówczas i widziałem, co się dzieje. Jadłem kawiory, zagryzałem bieługę, piłem ruską wódkę. Było no, fantastycznie. Ale byłem jeszcze na tyle trzeźwy, żeby obserwować, co się dzieje tam na ulicach i co się dzieje w tych zakładach, jak, na czym polega ta cała prywatyzacja i tak dalej. Rozumiesz? Wtedy, kiedy gwiazda polityczna pułkownika Putina wschodziła i za kilka lat y, przeniosła go na funkcję prezydencką. On pochodzi z Leningradu, z, z Sankt Petersburga. I być może, ja nawet pamiętam ten moment, ja go przelotem widziałem na ulicy. Tam z okazji jakiejś tam uroczystości publicznej. Nie mówię, że on mnie identyfikuje i zna, ani ja go nie znam, bo nie uścisnąłem mu prawicy, ale no, takie rzeczy się zdarzają po prostu w życiorysach. I po kilkudziesięciu latach to, co on mówi, ma dla mnie istotne znaczenie, nie tylko jako wspomnienie lat młodości, ale rozumiesz, tak, no, dla niego te przesłanki y, upadku, no, jakby nie było pewnego mocarstwowego, y, y, pewnej struktury mocarstwowej, jaką jest Europa y, Zjednoczona, no to po prostu jest klasyczny upadek pod własnym ciężarem. Tak, Różmy, czy to, nie, no to jest, czy to jest... Największy grzech, jak sam powiedział. Największy grzech, błąd i, i, i upodlenie e, Cesarstwa Rosyjskiego to właśnie są lata 90. Jelcyna, kiedy e, u, u, upadł Związek Radziecki. To są te lata, o których mówimy. I on teraz mówi, że my teraz przeżyjemy to samo. Robi Pamięta, mi się, symptomy są bardzo, bardzo podobne. Robi mi się zimno i powiem Ci, że... E, Mam nadzieję, że się myli. Właśnie, mamy nadzieję, że po prostu tu się jakoś pozbieramy. Ewentualnie Unia dwóch prędkości, y, jakieś inne Unie, Międzymorza i y, w ogóle, że jakoś tutaj w nasza hata z kraja i tak dalej. Także bądźmy dobrej myśli, tak, że mamy... ci rodacy są pomysłowi i praktyczni. Tak, ale jeszcze dopowiem drugą część, tę negatywną. Bo nadzieja to, jak mówi znany klasyk, to nie jest strategia. To nie jest plan działania. Putin to powiedział ze swojej strony po doświadczeniach, które osobiście przeżył. Jeżeli on mówi, że on teraz taki plan dla nas widzi, to ja rozumiem, że on taki plan wobec nas aktywnie zrealizuje. Ma dużo przesłanek do tego, żeby tak zrobić i to jest rzeczywiście poważne zagrożenie, ponieważ te instrumenty, które są w jego rękach, są właśnie dokuczliwe. To uzależnienie energetyczne pielęgnowane przez dziesięciolecia. No i szereg tutaj zaplątanych relacji gospodarczych powoduje, że Europa jest bardzo nieprzygotowana na tego typu starcie. I stanowczo za mało czasu jest, żeby wyjść z tego obronną ręką. A Władimir Władimirowicz ma wszystkie historycznie, życiorysowo i urzędowo instrumenty i powody po temu, żeby tak to właśnie przeprowadzić. Bo chce się zrewanżować za te, jak sam pisze, największą traumę życiową dla niego osobiście jako upadek moralny i wizerunkowy i osobisty, że tak powiem, autorytetu państwa, którego był urzędnikiem. No i także osobiste, osobistą porażkę jako Rosjanina. Tak? On chce się za to odegrać, zemścić, zrewanżować. Wydaje się, sądzę swojego wypowiedzi, że ma taką okazję i właśnie to z... Zwerbalizował, powiedział, tak? Mm, to... No właśnie to jest to, co tym razem mnie wzdryga, mianowicie osobowość KGBisty, to jest osobnik pamiętliwy, złośliwy, wytrwały i mściwy, co tu dużo gadać, wybierający momenty takie, ażeby skuteczność tego przeszkadzania była jak największa. No po prostu to jest jego chyba misja życiowa I, i tak ja to rozumiem. Oczywiście trzeba najpierw wziąć pod uwagę te wszystkie niuanse, didaskalia, o których mówiliśmy o tych przeżyciach nie, osobistych, żeby zrozumieć te jego wypowiedzi. Tak? Ja tak je odbieram i, i chyba prawidłowo je y, rozumiem, dekoduję. Taki chyba był jego zamiar. Oczywiście tylko dla tych, którzy potrafią słuchać, bo Suchy, suchy przekaz nie jest aż tak ostry, ale jak tak wziąć te wszystkie dodatki z, z, że tak powiem, przypisy do, do skryptu no to robi się interesująco i bardzo ryzykownie no i tego się obawiam, że będzie grany plan maksimum że Polska została wybrana jako ten nieposłuszny harcerz, którego trzeba ukarać jako tego pierwszego inicjatora buntu, który rozwalił imperium, a teraz jeszcze nam tańczy na nosie, kiedy myśmy się odbudowali tu na wschodzie, to Morawiecki nam zakłada embargo, robi to to, to, to, to, maksymalne sankcje tego, wszystko psuje? No nie, my musimy ich utemperować. To teraz się odegramy, zrobimy areburs, to co Zachód nam zgotował 40 lat temu. I taki plan maksymalnego bólu, który się na nas skrupi, nie na żadnym Waszyngtonie, Amerykanach gdzieś tam, tylko tutaj, tej, tej bliskiej zagranicy, która taka zawsze była nieposłuszna. Nie słuchali nas, no. nie chcieli wykonywać dyrektyw, a, a mogli jeszcze pociągnąć te 10-20 lat, to by wszystko potrwało, jeszcze by to się dało jakoś utrzymać. Nie, zrobili Solidarność, zepsuli cały blok. Kurde... Ja, ja tak nie mówię z własnej perspektywy, tylko cytuję to, co ja słyszę z jego mózgownicy, bo to, to przecieka z jego przekazu, rozumiesz to? Jak się to wszystko weźmie do, razem, zamę do kupy, to tyle to znaczy. Szczególnie bym powiedział, ta sytuacja teraz y, wojenna y, wydaje się eskalować, z tego względu, że Rosjanie zajmują coraz to nowe powierzchnie Ukrainy po prawobrzeżnej stronie Dniepru. Myślę, że ma to pewien związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Mianowicie ten upadek rządu izraelskiego powoduje odroczenie pewnych procesów, trudno było nawet przewidzieć, że to się tak potoczy. To znaczy się ta koalicja, owszem, była chybotliwa, ale jednak toczyła się do przodu. Ale pewnych wskazówek do, dostarczył nam wczorajszy artykuł właśnie z Timesa. Mianowicie chodziło o to, że pewna frakcja konserwatywna której przywódca wczoraj wystąpił z orędziem. Bardzo się ucieszyła z upadku tego rządu. Mianowicie frakcja Haredim. Mhm. 90-paroletni rabin ortodoksyjny, który powiedział, że to był w ogóle najgorszy rząd i że z radością witają upadek jego, ponieważ to prawdopodobnie według ich zdania jest boska interwencja, która uratuje judaizm i naród żydowski przed katastrofą. Czyli tam były jakieś bardzo poważne tarcia między tymi frakcjami. Okazuje się, że właśnie Nataniachum miał popleczników w tych grupach i te siły okazuje się były bardzo mocne w destrukcyjnym działaniu z pozoru chodziło o jakieś podatki, jakieś że tak powiem ulgi dla rodzin, tego typu rzeczy po prostu to był jakiś tam pretekst do tego wszystkiego natomiast okazuje się, że te frakcje konserwatywne nawet wypowiadały się w sposób taki, że rząd był złożony z Motłochu. To już wielka jest obelga, czyli coś tam, coś tam było na rzeczy, że nie, nie, po prostu nie chroni judaizmu i wartości narodowych. Także uznawał go za, kto wie, może z tego względu, że parcie do wojny właśnie było krytykowane najbardziej przez tych zaawansowanych w latach i, i w, w religijnych strukturach mężczyzn, starego bardzo pokolenia, które jeszcze pamięta Holokaust. Może ta wizja nagłej anihilacji z powodu odwetu irańskiego spowodowała aż tak dużą traumę, że te destrukcyjne ruchy wzmogły do tego stopnia, że rząd po prostu upadł możliwe. Ja generalnie powiem Ci szanuję w sensie tym oficjalnym piśmienniczym i politycznym tych ortodoksów, bo oni, oni są mało krzykliwi i są pracowici i starają się być rzetelni, tacy konsekwentni. I także, no, to trzeba to szanować, nie, nie, nie, prowokują dużych bijatyk i, no, to też ma swój walor, prawda, w tym wojowniczym kraju, to, ja tak z daleka patrząc, powiem Ci, że te, akurat, ten odłam bardzo poważam i szanuję, no, bo każda cywilizacja ma prawo do swojej ekspresji i kultywacji swojej kultury, no, pod warunkiem, że nie niszczy sąsiadów i tak, y akurat tych starych ortodoksów najbardziej kojarzę z tymi ruchami właśnie tymi konserwatywnymi dążącymi do jakiegoś kompromisu racjonalnego oczywiście w świecie wariatów trudno znaleźć tego bardziej rozsądnego ale w tym kotle akurat ci goście mi się najbardziej jawią jako ci trzeźwi i to, to chyba jest dobre dla, dla stabilizacji chwilowej, ale to nie znaczy, że cała akcja się akurat zatrzyma. Tylko to będzie chwilowy, mocny przystanek, który dla nas akurat niewiele znaczy yy, dobrego, bo jak tam się te kilka miesięcy będzie kotłowało, bo nie wiadomo, co się stanie, no to akcja przyspieszy u nas. No właśnie, ja to tak widzę. Zamiast jednego dużego boom tam, yy, kilka małych boom za płotem, że tak powiem. Ja powiem ci, że te słowa prorocze o tym, o interwencji boskiej, one to, to nie są rzucone tylko dla, do gazet. On ma jakieś poważne powody, żeby tak twierdzić na podstawie analizy proroków i, i, te, i tych bieżących wydarzeń, bo coś się poważnego stało. Ja bym to z, dokładnie słowa zacytował, bo to udało mi się znaleźć akurat w notatkach. Z radością witamy rząd, upadek rządu, który chciał skrzywdzić i próbował zniszczyć judaizm i świętość Izraela oraz skrzywdził słabych i został on wypędzony ze świata. Bóg zlitował się nad ludem Izraela. Takie całkiem czas... kościelne słowa. To, to, to by trzeba było czytać w oryginale, bo to jest cytat z jakiegoś... Ja, tak, ja wiem, oczywiście, bo to są tłumaczenia angielskie, więc to... Ale nie, tutaj jest źródło, jest prorostwa jakiegoś hebrajskiego, rozumiesz? I to tak. To, to jest cytat bezpośredni z jakiegoś ich proroka hebrajskiego sprzed tam tysiąca lat. I to dopiero jak, jak znasz hebrajski i to potrafisz rozebrać, co on powiedział, bo on mówił to do swojaków, a to przetłumaczone na angielski w ogóle traci cały aromat, bo to nie wiadomo, o co chodzi. To jest yy, tak, cien... to, jest, to jest techniczny komunikat. Tak można go odbierać. Nie, nie. To jest cytat i to trzeba by porównać to pismo, z którego on to zacytował. Tutaj chodzi po prostu o jakieś, jakieś proroctwo związane z tak zwanymi dniami ostatecznymi. No właśnie, bo tu się okazuje, że ten rabin Cohen, jak dalej artykuł wspomina, nie był sam w swoim uniesieniu, czyli tutaj mieliśmy czegoś podobnego, przykład jak taka mowa starszyzny, która przedstawia po prostu stanowisko no grupy, tak, grupy tych, którzy stoją nieco w cieniu, nieco z dala, ale decydują o losach wspólnoty. Czyli inni czołowi rabini Haredi również podobne opinie wyrazili i zjednoczyli się wspólnie przez swoje gazety, bo to mają oni takie ortodoksyjne gazety, w, w tym no, zadowoleniu, że rząd upadł. Czyli traktowali to jako poważne zagrożenie dla integralności Izraela, a także dla ciągłości bytu narodowego. Ja to już kiedyś tam wspominałem, bo tych wypowiedzi było więcej. Podejmowanie publicznej dyskusji przez starszyznę o tym, czy ta rozgrywka z Iranem jest warta zaryzykowania kontynuacji narodu i życia obywateli, no to tam było to w bardzo wielkim, że tak powiem, powątpiewaniu postawione. Tak. Chodzi o budowę świątyni, budowę trzeciej świątyni. Czy oni chcą to wesprzeć i mówią, że to jest świętokradztwo, że nie wolno tego robić, no i to jest właśnie ten, ten podstawowy spór. No ja oczywiście nie chcę się tam zagłębiać w te, te, te, te meandry ich rozważań teologicznych, tylko mówię, że to, to nie jest tak, że to jest jednorodne i oni mają jedno zdanie. Tu się mocno różnią. Ale Jeżeli ci, ci starzy badacze pisma mówią o interwencji boskiej, to tam oprócz tego tej doraźnej nawalanki, w knesecie, musiało jeszcze coś się zdarzyć takiego, które ich wszystkich zaskoczyło. No i w tym pokładam nadzieję, bo to by oznaczało, że nie wszystkim kierują ci cwoniacy z, z, z Nowego Jorku i z Tel Awiwu i ze wszystkich tam z Londynu i tam z kilku innych central, jednak ktoś tutaj tego pilnuje. No, właśnie wspominam się ten artykuł o, napisany przez ministra diaspory, że y, jest rozdźwięk między y, społecznościami amerykańskimi i prozachodnimi z zagranicy i y, tubylcami, że takich nazwę, którzy są prawicowi, ewentualnie centrowi, natomiast y, wszyscy y, zagraniczni y, Izraelczycy, są zdecydowanie lewicowi i te dwie społeczności mają coraz poważniejsze trudności w, w rozmawianiu ze sobą i w ustalaniu wspólnych wartości. I to był problem częściowo pokoleniowy, a częściowo związany z miejscem zamieszkania i ze środowiskiem, w którym ci ludzie żyją. Także ten, tenże minister diaspory, który no, u nas się takie rzeczy nie zdarzają, żeby takie ministerstwo było, ale każdy kraj ma swoje ministerstwa i, i swoje problemy. No Stwierdził, że jeżeli się uda jakiś mały nawet punkt wspólny znaleźć pośród tylu rozbieżności, to i tak będzie dobrze. Wiesz, jaka jest moja diagnoza z tego, jak na to patrzę w świetle czasów ostatecznych? Żydowska rewolucja kulturowa przeprowadzona na społeczeństwach zachodnich zaszła tak daleko że podcięła nawet własne korzenie i teraz ci ortodoksi typu Haredim biją na Arlem i mówią swoim ziomkom, słuchajcie zrobiliście taką pożogę i taką rewolucję że podcięliście wszystkich gojów i jednocześnie nas samych i to nie my. i nie widać ratunku Powiem Ci, że to jest właśnie odkrywcze spostrzeżenie z tego względu, że ja ten klimat taki wyczuwałem w tych artykułach związanych z kulturowymi sprawami, z socjologią, z, ze społecznościami. On nie był artykułowany wyraźnie, ale takie właśnie jest tego przesłanie. Nie można się zrywać z łańcucha, ponieważ traci się wszelki kontakt i taki też ten artykuł, o którym ja tu wspominam, był, że jest to problem dla kolejnych pokoleń. Jak scalić te wspólnoty narodowe na zewnątrz i, i, i w samym Izraelu, żeby one mogły nadal ze sobą rozmawiać i się rozumieć. Daj Boże, żeby to było możliwe. Bez uszczerbku na naszych interesach. Chociaż... Ale... Wiadomo, wiadomo, że oni obserwują to na zasadzie antagonistycznej, więc jako przeciwstawienie my kontra reszta świata, więc no więc za dużo bym sobie po tym nie obiecywał, ale mimo wszystko widzisz, że jestem nastawiony cały czas pokojowo, no bo, no bo szaleństwo doszło do już do, do tego etapu, że sami ortodoksi którzy opierają się na Talmudzie mówią, ale no posunęliście się za daleko zniszczyliście podstawy nawet tego Talmudu to już właściwie nic nie obowiązuje i, i widać już tylko otchłań więc dajcie sobie chłopaki na wstrzymanie, bo to tak nie może być no to, to, to wiadomo, goje są zawsze gorsi no to muszą nas słuchać, ale jak zrobicie taką rewolucję to już, to już nic nie obowiązuje i wszyscy zginiemy razem no tak. Ostatni taki skandalik mały był związany z wycieczkami izraelskiej młodzieży do, do Polski. Mianowicie Polska postawiła warunki, że koniec szwędania się z załadowanymi karabinami po ulicach i straszne się larum odezwało, głównie to Lapid tutaj się wyrażał, że nikt nam nie będzie mówić czego mamy uczyć izraelską młodzież, no ale jakby nie było chodzenie, sam jestem byłem świadkiem wielokrotnie strażników to oczywiście ci co mają sad to były uzji zasadniczo takie szybkostrzałowe pluiki, ale wszyscy mieli je na wierzchu i chodzili z, z palcami na cynglu, więc robi to bardzo negatywne wrażenie. Jeżeli się powiedzmy po krakowskich ulicach takie zwarte grupy poruszają z osobami uzbrojonymi w tak oficjalny sposób, to trzeba było rzeczywiście z tym coś zrobić, bo to sprawiało wrażenie jakby tutaj praktycznie każdy przechodzień był potworem i antysemitą, to przecież tak nie jest. Nikt nikogo tutaj nie indagował. Yy, natomiast skandalik się zrobił. no Bądźmy szczerzy. Czy groziło w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jakieś fizyczne niebezpieczeństwo tym wycieczką? Czy ktoś im kiedykolwiek zrobił jakąś krzywdę fizyczną, a nawet moralną? Czy, czy, czy był jakiś despekt... I, i, i jakaś krzywda obelga i tak dalej, to jeżeli coś się pojawiło, to było to absolutnie marginalne, więc otwarte noszenie broni, tak na jakimś terytorium okupowanym, gdzie za chwilę tutaj jacyś powstańcy rzucą butelkę z benzyną, no to jest absolutnie na miejscu. No i ja z wielkim niesmakiem na to patrzyłem, że to jest to jest niedopuszczalne, żeby rząd w ogóle się na coś takiego zgodził. Tolerował tego typu sprawy. Nie, to jest obelga. To hmm, jest osobista. Obelga rzucona w oczy już nie tylko szeregowych obywateli tego kraju, którzy są gotowi rzucić się z pazurami na każdego gościa stamtąd, ale obelga wobec samego tego zasmarkanego rządu, który nie jest w stanie w postaci mundurowej policji zapewnić rudymentarnego porządku na ulicy. To jest obelga rzucona wobec ministra spraw wewnętrznych, tej całej policji zasmarkanej i te, no, tych wszystkich urzędników, że no, jak to jest? Że ci goście przyjeżdżają z ostrą bronią i trzymają rękę na, na spuście, tak jak w akcji jakichś komandosów, dlatego, że za chwilę wybuchnie jakaś bomba tutaj? To co to jest? myślę, że to broń automatyczna. Kto tutaj rządzi? Kto to w ogóle dopuszcza? Przecież to, jest, to nie chodzi o to, że ja się boję, że do mnie strzelą. To chodzi o to, że to jest, to jest obelga wobec tego pieprzonego rządu. Że oni się na to zgadzają, że przyjeżdżają tu goście i chodzą z ostrą bronią gotową do strzału, dlatego że wy nie potraficie utrzymać porządku na waszych ulicach. Jak to traktować? To jakowe samo okaleczenie, że sam sobie spuszczam gnojówkę na głowę, że się samo tak, ja nie jestem w stanie utrzymać porządku, bo wszyscy inni tu przejeżdżają z całego świata, jak przejeżdżają życi, to ja nie jestem w stanie utrzymać tych gamoniw tego i tu w każdej chwili ktoś może im zrobić krzywdę, tak? To tak to, to, to, to, to, to trzeba tłumaczyć? A może jest jakieś inne tłumaczenie tej sytuacji, ja nie innego nie znajduję, po prostu i, i chce mi się śmiać i płakać jednocześnie, więc I po wielu latach obowiązywania takich dziwnych rozporządzeń jeżeli ktoś to w końcu anulował to można mu tylko podziękować i powiedzieć, no dziękujemy nareszcie, że ktoś spuścił wodę i to wszystko no właśnie no kto... dziwi się, że to trwało aż tak długo w każdym razie to to, to jest przez kilkadziesiąt lat kiedy tych drzew tam w waszym jest zaszadzone kilkadziesiąt tysięcy tak, tak. To... No kto komu tutaj zrobił krzywdę? No, bądźmy szczerzy, statystycznie. Ilu, ile tysięcy Polaków zostało rozstrzelanych za pomoc Żydom? No to są duże liczby. Także cóż, to dobrze, że to się akurat lepiej późno niż wcale, że to poszło w, w tym kierunku. Co prawda właśnie teraz ten, który miał najwięcej przeciwko temu jest premierem Izraela, czyli Lapid. Z jego strony raczej dużej życzliwości się nie będziemy mogli spodziewać. Ale jeszcze w tym wszystkim jest jedna pozytywna dosyć informacja, mianowicie dzisiaj po południu ambasada w osobie ambas ambasadora Michaela Brockiego yy, zakomunikowała, że otwiera się w Kijowie w przeciągu najbliższych kilku dni. Na razie jest czynna w okrojonym zakresie, ale yy, podnieśli yy, flagę na budynku yy, i powracają yy, z funkcjonowaniem. Czyli Widać, że jakaś tam zmiana i jakieś dogadanie nastąpiło, jeżeli do Kijowa wraca tutaj personel dyplomatyczny izraelski. Czyli stabilizacja nie wiadomo jaka otwiera się na zachodniej Ukrainie, nie wiadomo co na wschodniej. Tak. Wygląda na to, że tego lata zobaczymy no, rozbiór Ukrainy ostateczny. Mówię to z przykrością, bo przecież nie jestem zwolennikiem grabarzy ani, ani te, te, te, te, jakichś podziałów nielegalnych terytorialnych, ale no, na to wychodzi, że już tak jest, wszyscy rozumieją, że zachodnia Ukraina to jest dominującą częścią społeczeństwa używającą ukraińskiej gwary zostanie odłączona na trwałe od części prawobrzeżnego Dniepru, gdzie dominuje od zawsze ludność rosyjskojęzyczna. No i to chyba taki status quo będzie trzeba jakoś wprowadzić na no, no metodą faktów dokonanych, ustępstw niechcianych i, i jakichś tam kompromisów, które wymusi armia rosyjska działająca z dnia na dzień, tak konsekwentnie prąca do tego rozstrzygnięcia. To nie jest bardzo pozytywne, my jesteśmy tego uczestnikiem, opowiadamy się za nie integralnością, niepodległością Ukrainy, popieramy Żeleńskiego i dostarczamy mu broń, paliwo, różne surowce, często za darmo. I nie wiadomo, ile tak naprawdę to wszystko kosztuje, jako jeden z jego największych sojuszników. No ale wygląda, że no, że w praktyce no, ten rozbiór już państwa zachodnie i całe NATO już się na to zgodziły. Tym punktem przełomowym było oczywiście Davos, gdzie padły te kluczowe słowa, no i okazuje się, że no, prawda jest taka, jaka jest, to no, trudno z nią, nią dyskutować. No i te wszystkie hasła y, patriotyczne, niepodległościowe i inne, no to z biegiem czasu zmieniają swoją treść. No, smutne to jest, no, takie są, działają reguły w polityce. Szczególnie Re w tej dużej. Tak, no bo możemy się bić o Ukrainę i wszystko pięknie, a Ruski zamknie kurki z gazem, z ropą i, i co? Jesteśmy goli i weseli. Oddaliśmy nasze czołgi, które są, prawda, przestarzałe technicznie, ale, ale już ich nie mamy. <śmiech> e, bo bo, bo, bo e, Rosjanie je wszystkie rozbiją na wschodzie, tak? Co do jednego. Nowych nam Bundeswera nie dostarczy, bo, bo nie ma. Zakłady, które to produkują, mówią, że za kilka miesięcy to rozpoczniemy produkcję. Ale to nie będą to najbardziej nowoczesne. Wobec tego nasz minister. Obrony musi jechać aż do, do Seulu i zamówić tam kilkaset sztuk czołgów yy, z Korei Południowej. Prawda? To są wydarzenia ostatnich tygodni. Jesteśmy z gołym tyłkiem na mrozie, po prostu. No i okazuje się, że nasi sojusznicy nam pomogą, ale źle zrozumieliśmy intencje. To wymiana czołgów rundtausch to był taki, że przekażę się na wschód, a my być może wam te, te czołgi sprzedamy, a być może nie. Ale pamiętajcie, te Leopardy to nie będą te najnowsza wersja, którą żeśmy właśnie opracowali. Nie, nie. To będą te stare z demobilu, które żeśmy właśnie odnowili. tak? Dostaliście... No dużo bezpieczniejsze. Tak, dostaliście kilka lat temu szmelc, który żeśmy tutaj reaktywowali, tak? To się cieszę, że je macie. Ale tego, tej nowej wersji to nie się. No i jak tu nie patrzeć tutaj krzywym okiem na to wszystko? No tak. Ja ty, f, f, takie hasło słyszałem, że te nowe Leopardy są zbyt niebezpieczne, żeby je posyłać w tę stronę. No słuchaj, to, to, jest nowa, to jest nowa generacja. To jest tak samo jak z, tej myśliw, my, z samolotami myśliwskimi. Masz F-35. F-15. Do Polski kupiliśmy F-15 bardzo drogo, ale kto negocjował zakupy F-35 do Polski? Nie ma w ogóle tego na agendzie. Nikt tego nie rozpatruje, bo po co Indianom nad Wisłą takie nowoczesne samoloty? Was na to nie stać. Erdogan może negocjować F-35 i też ma embargo, bo się dogadał z Rosjami na ich systemy przeciwrakietowe, tak? I ma szlaban. A Polska, Polska nawet na ten temat się nie zająknęła. No co, co, co takie nie to za drogie. Nas na to nie stać. Na tej samej zasadzie nas nie stać na nową wersję leopardów. Rozumiesz, jaki jest porządek dziobania? Jak zwykle. Ten sam. A właśnie... Putin dzisiaj czy wczoraj bodajże poinformował o wejściu do służby najnowszych systemów rakietowych S-500. O nieporównywalnej technologii do, do innych krajów. Także to też co znaczy, że coraz grubsze bronie wchodzą w użytek po jego stronie. Wypstrykał się już ze złomu z tych wszystkich rzeczy jakkolwiek to brzmi, że tak powiem, brutalnie w stosunku do własnych żołnierzy, których wysłał na trudne warunki, żeby nie powiedzieć miejscami na pewną śmierć, to teraz, jak klasyczny cynik, coraz to nowsze bronie stosuje, o dużo wyższym poziomie skuteczności i też dużo większa brutalność jest widoczna w wyborze celów. Także tutaj szereg przesłanek wskazuje na to, że sprawy raczej będą przyspieszać i ten nowy porządek, który Kissinger zapowiedział, jakoś będzie się ukształtowywać teraz z różnej strony, czy to od strony dyplomatycznej, czy to od wojskowej. Pewne właśnie fakty dokonane będą się krystalizować na w prawo brzeżnym dnieprze. Tak właśnie, takie powstaje nieodparte wrażenie. No i nie chciałbym tego zobaczyć, no bo przecież nie jestem grabarzem yy, naszego sąsiada. Nim tego nie życzę, ale chyba jest to nieuniknione. Na to wszystkie poszlaki wskazują od początku całej operacji, czyli od lutego, co, co niezmiennie w tym kierunku komentuję, Nie sprawia mi to specjalnej satysfakcji. Ale tak to w lutym wyglądało i, no i znowu przewidywalnie tak się realizuje. Więc. więc nie jestem specjalnie zaskoczony, ale przykro mi obserwować na ulicach tysiące... W dużej części no, uzasadnionych uciekinierów, imigrantów, uchodźców z tej wojny. No bo to, to są ludzie, których te losy po prostu ukarały. Nie wiadomo za co. No i my też jesteśmy pokarani, bo musimy im pomagać. Tak? Czy znaczy taka destrukcja i demontaż sąsiadującego kraju to jest szereg bardzo poważnych problemów w wielu branżach? i my jako państwo, które dodatkowo jest w Unii Wojskowej wraz z Wielką Brytanią, no to te koszty będziemy ponosić. Tak i to one będą trwały, no, bo przecież nie, nie da się ich zamieść w kilka dni. One będą miały dalsze konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. To nie musi być wielka tragedia, bo przecież przyroda zna różne rozwiązania symbiotyczne, to się dalej może toczyć jakoś pokojowo racjonalnie ale zagrożenia rosną niestety i są coraz poważniejsze a nastrój polityków jest taki jakby w ogóle tu nie było żadnego problemu to wie pan tutaj Musimy tak robić i to jest, to wiadomo, że tak trzeba, i to jest jedyne rozwiązanie. Tylko że nikt jakoś nad tym nie, nie dyskutował, nikt tego nie analizował, my to wiemy i tak będzie. No, jak ja słyszę takie opinie, no to bardzo się obawiam. No, jak ktoś coś wie już na pewno w takich dramatycznych sytuacjach, no to. O, o, no to już wiem, że coś jest grane, tylko nie wiem do końca co. Co się wydarzy, to mm, zobaczymy w najbliższych y, tygodniach i dniach raczej, bo <śmiech> każdego dnia jest tak dużo wydarzeń, y, pomimo rozpoczętego sezonu urlopowego. Ale może właśnie z tego powodu y, najwięcej dzieje się w gospodarce i w finansach, bo tam po prostu i wykresy szaleją i te wszystkie decyzje na poziomie yy, międzynarodowym, rzeczywiście o dużej ciężkości gatunkowej yy, rozgrywają się. Yy, także yy, to może tyle na dzisiaj z mojej strony. Yy, ten program udało mi się zmieścić, który miałem najważniejszy. Yy, bądźmy dobrej myśli, że pewne rzeczy się odraczają, że E, osoby doświadczone życiowo e, widzą konkretne zagrożenia, które wynikają z chaosu, z wojny, z kryzysu. I jednak jest opór przed e, podążaniem ku katastrofie, obojętnie jakiego rodzaju. No, na szczęście. To my mamy doświadczenia wojenne i nie chcemy w to wchodzić. Bez sensu, żeby bić się z kimkolwiek, nie wiadomo o co. Ale no... No mamy problem poważny z różnych stron. Tu i pieniężny, i problem ten naszych sojuszników, i ta cała Unia, i ten, ten cały porządek nietrwały. Epoka przejściowa... Po upadku Związku Sowietów teraz po prostu dobiegła końca, co nam zakomunikował w Petersburgu Władimir Putin. No, że ta epoka nie, nie, niepewności i wątpienia minęła. Nowy porządek będzie zupełnie inny. I on to mówi otwarcie, twardo, pewny siebie. I chyba wie co mówi, także my jesteśmy na tym etapie przejściowym, bo nam się zdawało, że jak upadnie Związek Radziecki, to będzie pokrad, yy, prawda, przyjdzie Balcerowicz, posprząta i teraz będziemy rosnąć do nieskończoności, że po prostu powstanie Imperium yy, Nadwiślańskie i my tutaj opanujemy cały ten te, te naszych sąsiadów, będziemy z nimi współpracować pokojowo. I to już będzie tylko świetlana przyszłość przed nami, a teraz się okazuje, że Putin mówi, nie, zaraz, chwileczkę. Związek Sowiecki upadł, ale to było dawno temu. Ale zdążył powstać jak Feniks z popiołów i teraz się nazywa inaczej, ale działa według tych samych reguł. A z Warszawy Morawieckiej, cała zgraja. Tych wszystkich proroków mówi, y, a, a my nie rozumiemy, embargo 100%, nikt nie chcemy od, od Putina. <grym> to jakby goście żyli na Marsie, rozumiem że tu jest jakieś, jakieś je, rozerwanie y, y, komunikacji, no to jest... Uskok i nagle już to jest inny świat, tam inne reguły obowiązują, ale Putin jakoś tak okrężną drogą przez, przez Azję, przez Chiny, przez Indię i przez Malezję do nas tutaj dociera cały czas, nie? I się okazuje, że jednak on te swoje plany realizuje, a my tak stoimy w rozkroku, mówi, ale zaraz, przecież Związek Sowiecki upadł 40 lat temu i co, o co, o co panu chodzi? Pan ma siedzieć w piwnicy, a Putin mówi, chwileczkę wyszedłem na powierzchnię, a teraz pan was kopnę w ten, no. Ciekawym jeszcze zjawiskiem od dwóch dni, bo nie wiem w jakim zakresie to już weszło, blokada Kaliningradu, o tym niewiele się pisze. Ale pewne procesy ruszyły w drastycznym kierunku. Także Kaliningrad ma problemy z zaopatrzeniem. Tak. Kolejne, kolejne zamówione ognisko zapalne. Jak i w co kopnąć nieźwieźnia, żeby ryknął. Tylko prawdopodobnie przywali komuś, kto jest najbliżej. Tak, a my pamiętaj tutaj nasuwałki, suwałki na mapę i kto za to beknie. Taki przesmyczek tam jest. Smyk przesmyk. Bo wiesz, niedźwiedź jak naprawdę będzie miał problem, to on już powiedział, że my sobie z tym poradzimy chwilowo, bo będziemy wozili tam te wszystkie zaopatrzenia drogą morską. Ale po co przepłacać? jak wrócimy do starego porządku, opanujemy państwa nadbałtyckie i, i będzie tak zawsze. Czyli przesmyk miałby wówczas y, przecinkę, a ta przecinka oddzielałaby y, kraje przybałtyckie y, zupełnie od y, wiesz, ja, Europy drogą lądową. Ja nie chcę tutaj nic wiesz, prognozować, ale jak dojdzie do fazy gorącej, to plany operacyjne przewidują szybką inwazję, która będzie trwała maksimum e, 3 dni. Jest. 72 godziny tyle są w stanie wojska wytrzymać, które mają przydzielone zadanie obrony tego odcinka. No oni doskonale to wiedzą i Rosjanie mają takie same plany i one są realistyczne. Po prostu y, y, przewalą się przed, y, przez te państwa nadbałtyckie na głębokość, tam z, raptem 200 kilometrów. To nie jest żaden wielki wysiłek. Opanują to i tyle, by było z całej niepodległości. No i, y, y, ja sobie zdaję sprawę, że te całe działania są na pokaz, to jest typowa y, pogróżka dyplomatyczna, to jest takim prowokacja o, o ograniczonym zasięgu. Ale Rosja bardzo ostro na to odpowiedziała, że my w Rosji tego tak nie traktujemy, że to jest ograniczony zasięg. Nie, nie. To jest złamanie traktatu zawartego przy formowaniu niepodległości państwa litewskiego, jak nam tutaj tego tranzytu kolejowego zabraniacie, to znaczy, że to porozumienie pokojowe o utworzeniu państwa Litwa, Lietuwa, powstałego na, po likwidacji Związku Radzieckiego, te porozumienia są, przestają obowiązywać, po prostu zajmujemy całe terytorium i wtedy znowu siadamy do rokowań. Jak już to wszystko ponownie zajmiemy i przywrócimy porządek sprzed lat 40. No, ja nie chciałbym znowu tego przeżywać, rozumiesz? I słuchać Radia Wolna Europa po nocach, jak to wygląda. Kupiłem a proponową antenę, którą umożliwia tutaj ten, to, to nie są śmiechy, bo być może do tego dojdziemy, kiedy wszystkie internety będą pozamykane. Tak, i by... ja pamiętam, Radia Wolna Europa jeszcze głosu ja tak? z Waszyngtonu, z Pekinu i z, z New Delhi, kto co mówi, tak? I żeby porównać, co tu się właściwie dzieje, tam 300 kilometrów stąd, wiesz, co się tam dzieje w Suwałkach, Czy co? Ja, o jaka godzina policyjna, kto kogo zaresztował, kto tam rządzi? to są Rosjanie, Polacy, nie wiem kto, siły rozjemcze ONZ-u, nie wiem, to, to jest całkiem realne, ja... Znowu ja nie przeżywałem do roku 39, ale z tego co widziałem tych filmów wiesz, nagrań radiowych, z archiwum na przykład e, e, Filmoteki Polskiej, jakie tam były depesze na przykład w sierpniu 39 nagradia radiowe, jakie tam były tam fajne teksty, ta, tam się przeplatały takie motywy właśnie wojenne, że tak, ktoś tam przegrupował, Hitler czymś grozi, tutaj wjechał, tamtego, ale doszło do rozmów pokojowych, zawaliśmy nowy kon nowe przymierze z naszym nowym sojusznikiem, wszystko jest okej, okay, no, a potem był wrzesień i wszystko się zepsuło. I nastrój obecny tego lata, 2022, odpowiada nastrojowi roku 39. Ja I właśnie takie się pojawiają niestety klimaty. Ja mogę się mylić i mogę, wiesz, inaczej obserwować pogodę, która jest znowu podobna. Może te cykle inaczej przebiegają, ale. ale... Ja nie mówię, że Rosjanie nas tutaj najadą, opanują państwa nadbałtyckie i tak dalej, tylko mówię, że podchody, które te są realizowane, to stanowią reminiscencję i uzupełnienie, zakończenie tamtych porządków jałtańskich. To wszystkie te remanenty będą teraz pozamykane. O, czyli przełomowe czasy nas czekają, oby jak najłagodniejsze. Natomiast y, rzeczywiście te procesy się y, rozpędzają w negatywnym kierunku. Na razie może korzystajmy z lata, póki się da, póki można, bo y, na początek będą kwestie finansowo-gospodarcze grane i te chyba nas jako y, pierwsze zaczną tutaj podgryzać może niedługo trzeba będzie napisać jakiś poradnik partyzanta w tym systemie gospodarczym działającego kto wie, zobaczymy z mojej strony to już wszystko chciałbym żebyśmy jakoś optymistycznie jednak skończyli także 15 sierpnia to jest taki kolejny przełom bo dzisiaj jak zwykle astronomicznie 21 czerwca czyli Czyli astronomiczne lato, pierwszy dzień plus noc kupały i duże znaczenia, zdarzenia się pojawiają w polityce, chociażby właśnie upadek tego rządu i zmiana miejsca siedzenia prezesa. Steljaki, że... tak, no nic nie upadło. Jakiś szeregowy poseł, poseł odszedł po wykonaniu zadania w stu tak? na ławę poselską. No co się stało? Nie się nie stało. No. Nie, tutaj nic. Natomiast ja mówię, że w Izraelu ten rząd upadł, bo to już, A już to się to, to jest najbardziej funkcjonowane. Tak? To... On, on też nie upadł do końca, bo przecież naraz funkcjonuje. Tak, funkcjonuje jako e, rząd zastępczy do czasu wyborów. E, także jakiś czas jeszcze będą sobie tam e, robić po swojemu kto wie z jakim poparciem, bo to będzie rząd mniejszościowy jeszcze przez tydzień. Po tygodniu ma być zlikwidowany. Także nie wiem, co dalej następuje w ich systemie prawnym. No, ale to my się tym na razie nie musimy martwić. Tak sądzę. Czas przejściowy. Podobnie tak. jak w Paryżu. Podobnie jak w Paryżu, bo głównodowodzący okazuje się, ma tak nikłe poparcie, że mu parlament się zasypał. 89 miejsc dla Maryny. Po naprzeciwko ośmiu poprzednio, więc Maryna ma już poważne poparcie, a Macron stracił większość. No i co on teraz nie jak zrobi? No nie wiem, a był z wycieczką jako jeden z trzech muszkieterów właśnie urzeńskiego. Prawda? Wiem, tam pogadali. Teraz się okaże, że to mało ważne było. Nam no, może się okazać, że to wcale nie, no bo ogłosi stan nadzwyczajny klęski energetycznej i nadal będzie rządził. Inaczej? jest metoda, tak, jest na to metoda, właśnie taka. No, a w obliczu zagrożenia inwazji ze wschodu też w ogóle to. Także, kto wie. Może się coś dziać szybko, a może się nie dziać nic. <śmiech> Żyjemy w niepewnych czasach pod tym względem, więc. Ja już się troszkę ostudziłem, bo na wiosnę rzeczywiście były te emocje rozbujałe. Trudno przez dłuższy czas funkcjonować na takim poziomie napięcia, śledząc te wszystkie informacje. Kiedyś się człowiek do tego przyzwyczaja, że to po prostu taki jest teraz stan i tak to teraz wygląda. I po prostu żyjemy z tym tak, jak jest, korzystając z naszych codziennych możliwości, a także przede wszystkim z pięknej pogody. Jeżeli spojrzysz na ostatnie zakupy Gendarmerie Nationale z Paryża, to dojdziesz do wniosku, że dawne rzewne komedie z Louis de Finesem, no to są bardzo śmieszne te Citroën de Chevaux, tam mójknące w kierunku wybrzeża, po piasku, to wszystko bardzo ładne są sceny, ale jak popatrzysz sobie na te nowe wozy opancerzone żandarmerii, yy, które wytrzymują, proszę Ciebie, przez dłuższy czas ostrzał z broni automatycznej 20 mm, no to wygląda na to, że Francja się przygotowuje na stan wojenny, no poważniej, to nie jest wojna z Putinem, tylko zgoła takby jakby inna wojna, nie? Tak, z niepokornym ludem. Czyżby jakieś zdobycie Bastylii się tam szykowało? No nie, tak wygląda jakby faktycznie Macron był gotowy do ogłoszenia stanu wyjątkowego. No i to tyle, no przecież nie będziemy wybiegać przez szereg to Makrela to też te pojazdy opancerzone ma zakupione, czy zakontraktowane. dla To jest jeden z ukrytych powodów, dlaczego do Polski nie można wyprodukować nowych czołgów Leopard. Po prostu nie ma mocy przerobowych. Takie jest nie zapotrzebowanie was? krajowe. Są zakontraktowane na inne, że tak powiem, cele, Także to nie chodzi o to, że Niemcy nas nie kochają. Jak dobrze zapłacimy, to oni nam to dostarczą, ale akurat teraz nie mają mocy, no. Mogą tylko odrestaurować stare zapasy, to wszystko. Także trzeba wyciągać wnioski z tego, jak to jest, to nie do końca wszystko... Przecież przemysł zrealizuje każde zamówienie, bo on nie jest przywiązany niewolniczo do żadnej opcji politycznej. W końcu jesteśmy w jednej Unii. I oni za dobre euro nam te czołgi dostarczą. Ale no jakoś nie mogą. <gry> Rozumiem, że to, to niekoniecznie może musi znaczyć tyle, że Scholz nam okłamał i tylko nam stary śmelcu tam sprzedaje. Nie, nie, nie, to może znaczyć coś zupełnie innego. Że tutaj te sloty produkcyjne zostały już zapełnione, bo po prostu nie da się tego zrobić szybciej. Tak, teraz te moce produkcyjne są raczej obciążone w bardzo wielu dziedzinach, a dodatkowym kłopotem jest brak pewnych podzespołów, także trudno się funkcjonuje. Także Ale... trzeba to obserwować na bieżąco, bo jak pochopnie wyciągniesz wnioski, no to możesz się mocno pomylić. Tak, to się bardzo zmienia, to się bardzo zmienia. Rzeczywiście jest to nowy poziom trudności w tych, w tych ciekawych czasach między gospodarką niedoborów, inflacji, stagnacji i w ogóle wszystkich zjawisk jednocześnie. No ciekawie się zrobiło. Wiadomo jest jedno, że mój pewniak jest taki, że jeżeli chodzi o energię, paliwo, prąd, gaz, węgiel i chrust, to na pewno będzie drżało. To Plus jedzenie, to, to już jest absolutny pewnik. To warto mieć e, rzeczywiście zgromadzone, przynajmniej w podstawowym zakresie, żeby się nie, nie martwić. Jeżeli ktoś oczywiście ma możliwości e, przechowywania. Natomiast e, co? My pozdrawiamy wszystkich letników. Jeżeli ktoś nas słuchał podczas e, wypoczynku, to nie chcieliśmy nikomu sprawić tutaj przykrości żadnej, ani nikogo przestraszyć. Takich rzeczy zwykle dobrze się słucha przy robocie, bo wtedy człowiek jest zmotywowany i nie bardzo go dotyczą wszystkie te, te nieprzyjemne informacje. Po prostu działa w rozpędzie. Ja to po prostu pozdrawiam i życzę wszystkim udanych, że tak powiem, kąpieli, no bo jest, robi się sezon gorący i trzeba z tych wakacji skorzystać i wyjść z tego klasztoru, przestać słuchać tych wszystkich wariatów, którzy ci to, ten non-stop o wojnie tutaj, Ruski Roskina jeździ i ten zbombarduje i tak dalej. Ja już się tego tak nasłuchałem, że właściwie, mówię szczerze, kłada lachę na to, czy on to, to spuści tę bombę, czy nie spuści, bo to będzie raz i będę miał spokój, ale chyba program jest inny, żeby już tak mnie męczyć, żebym w końcu się poddał. A tu takiego wała. Ja się, ja się nie poddam, po prostu będę partyzanską walczył ze z synami do śmierci, jak to mówi ten znany aktor, Kondrat, mojego albo jej. I tym optymistycznym akcentem żegnamy Państwa i do usłyszenia następnym razem kiedy to też nie wiadomo, bo czas jest wakacyjny więc różne się zjawiają wyjazdy zawsze się może zdarzyć przerwa, proszę się tym nie martwić, póki co chyba żeby nas rok nie było, no to wtedy można się martwić to wtedy, wiadomo, to wtedy wiadomo że trzeba nas szukać w darknecie na razie